Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 23, jest sobota 25 kwietnia, a dziś w magazynie. Wspomnienie Andrzeja Olechowskiego, wieloletni minister, polityk, przedsiębiorca, zmarł po długiej chorobie. Sprawdzimy na jakim etapie jest śledztwo w sprawie śmierci posła lewicy Łukasza Litewki. Powiemy też o odwołanych w ostatniej chwili amerykańsko-irańskich rozmowach pokojowych. Ewa Worobiec, zapraszam. Wydarzeń. Andrzej Olechowski nie żyje. Po długiej chorobie były minister finansów i były minister spraw zagranicznych. Odszedł w wieku 78 lat. Był też współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Andrzej Olochowski był ministrem finansów, a także ministrem spraw zagranicznych. Dwukrotnie kandydował na prezydenta Polski. 25 lat temu wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem założył Platformę Obywatelską. Polska wiele mu zawdzięcza, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Ukształtował nowoczesną dyplomację i zabiegał bardzo aktywnie o członkostwo Polski w NATO i w Unii Europejskiej. Zmarłego polityka wspomina przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia Jan Ordyński. Zawsze był bardzo uprzejmy nigdy nie wywyższający się, a jednocześnie niezwykle merytoryczny. To był polityk, ale też muszę powiedzieć, że był to intelektualista i ważny, bardzo ważny człowiek dla Polski. Andrzej Olechowski był też wykładowcą między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Anna Orzeł, Polskie Radio. Andrzej Olechowski był związany również z Polskim Radiem. Na przełomie lat 60. i 70. pracował w Radiowej Trójce, gdzie był jednym z pierwszych prezentarów prowadzących audycje muzyczne na żywo, był również związany z rozgłośnią harcerską oraz pełnił funkcję kierownika artystycznego zespołu Trzy Korony założonego przez Krzysztofa Klęczona. Na początku przyszłego tygodnia ma zapaść decyzja, czy prokurator zaskarży postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu powiedział dziennikarzom, że orzeczenie nie odpowiada w pełni wnioskom prokuratury. Sąd rejonowy przychylił się do wniosku w takim zakresie, iż orzekł o trzymiesięcznej izolacji mężczyzny. Jednak w przypadku wpłaty 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego mężczyzna będzie miał prawo do opuszczenia aresztu i zostanie objęty wówczas środkami o charakterze wolnościowym, to znaczy dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju. Zdaniem sosnowieckiej prokuratury tylko całkowita izolacja podejrzanego pozwoli na rzetelne przeprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku. Sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o tymczasowym areszcie dla 57-latka. Prokurator Bartosz Kilian uważa, że podejrzany powinien pozostać w areszcie ze względu na powagę sprawy, grożącą karę i ryzyko ucieczki. Dodaje, że ważną rolą w śledztwie odegra smartfon mężczyzny będziemy z całą pewnością analizować przede wszystkim zawartość telefonu tego mężczyznę, zweryfikować czy urządzenie to było używane w momencie zderzenia z pokrzywconym. Prokurator ma obowiązek bieżącego weryfikowania, czy tymczasowe aresztowanie jest niezbędne. 57-latek zatrzymany po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Przyznał się do winy, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przesłuchanie z jego udziałem zostało przerwane. Podejrzany zapoznaje się z zebranymi materiałami razem ze swoim obrońcą. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu apeluje o zgłaszanie się świadków w wypadku, w którym zginął poseł. Do tej pory jeszcze nikt nie skontaktował się ze służbami. Łukasz Litewka został dziś pośmiertnie wyróżniony za zasługi dla Śląska. Jednocześnie zdecydowała o tym kapituła odznaki honorowej dla zasługi dla województwa śląskiego. To uhonorowanie działalności społecznej Litewki mówi Bartek Bieniek z kapituły wyróżnienia. Działalność hartatywna i społeczna a pana posła jest szeroko znana, przede wszystkim inicjatywa Tim Litewka, pomoc dzieciom, osobom potrzebującym oraz zwierzętom. Odznaka honorowa za zasługi dla województwa śląskiego to najwyższe regionalne wyróżnienie. Polska zaskarży umowę z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd uważa, że umowa jest niekorzystna i nie chce, by zaczęła obowiązywać nawet częściowo. Polski rząd od początku sprzeciwiał się umowie handlowej Unii Europejskiej z Mercosurem, mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.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 Umowa stopniowo ma znosić cła między wspólnotą a blokiem krajów Ameryki Południowej. Będą też rosły limity importu, m.in. na mięso. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że to może uderzyć w polskich rolników. To jest kwestia nierównego dostępu do rynku, niekonkurencyjne rolnictwo ze względu na dopuszczenie produktów, które powstają w zupełnie innych realiach. Nie dotyczą prawa unijnego, nie dotyczą europejskich wymogów, które nasze produkty muszą spełniać i mogą zostać wyparte przez produkty pochodzące z innych krajów spoza Unii Europejskiej. Rząd deklaruje, że dołoży wszelkich starań, by skarga trafiła do Trybunału przed 1 maja, czyli przed terminem rozpoczęcia. Tymczas... Wejścia w życie umowy. Nad skargą pracują resorty rolnictwa, rozwoju i technologii i dyplomacji. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Chaos wokół amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych. Pojawiła się informacja, że do Islamabadu udali się amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner, szef irańskiej dyplomacji Abbas Arakci, Był już w stolicy Pakistanu, ale irański MSZ zaprzeczył, by było planowane bezpośrednie spotkanie ze stroną amerykańską. Eksperty do spraw stosunków międzynarodowych dr Bartosz Bojarczyk ocenił, że Teheran ma teraz więcej asów w rękawie. Stany Zjednoczone teraz jakby mają tą gorszą pozycję negocjacyjną, bo to im zależy na otworzeniu cieśniny Ormus, którą kontroluje Iran. Grozi atakami na statki, które będą przepływały bez jego zgody. Ekspert dodał, że prezydent USA Donald Trump dał się podpuścić, żeby pójść na wojnę, która nie realizuje interesów Stanów Zjednoczonych, ale zrealizowała interes izraelski.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 Agencja Reutera powołując się na władze Pakistanu donosi, że szef MSZ Iranu Abbas Arakci, przekazał szefowi pakistańskiej armii Asimowi Munirowi odpowiedź na propozycję USA w sprawie porozumienia pokojowego. Ale zanim doszło do spotkania, przedstawiciele irańskich władz opuścili Islamabad, gdzie jak podawano miało dojść do niego. Takie informacje podała m.in. katarska stacja Al Jazeera powołując się na źródła we władzach Pakistanu. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz.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 Po kilku godzinach prezydent Trump odwołał wyjazd amerykańskich negocjatorów do Islamabadu. Ponownie na ten temat Tomasz Sajewicz.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 z Amerykanami. Przedłużająca się blokada cieśniny Ormus zwiększa ryzyko incydentów, które mogłyby stanowić pretekst do wznowienia działań wojennych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Wojna amerykańsko-izraelska, irańska trwa od 28 lutego. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Ogłębia się kryzys humanitarny. W strefie gazy brakuje leków, wody i prądu. Prawie 30 organizacji, które niosą pomoc ofiarom wojny czeka na decyzję Izraelskiego Sądu o wznowieniu licencji. Od początku roku decyzją władz Izraela nie można wwozić sprzętu medycznego, leków ani generatorów prądu. Do strefy gazy nie mogą też wjechać nowi pracownicy zespołów międzynarodowych. Sytuacja jest dramatyczna, mówi szefowa lekarzy bez granic w Polsce Draginiana Daszdin. Mi w tym momencie pomagamy dzięki zapasom i środkom, które mieliśmy w strefie gazy przed 1 stycznia. Mamy zapasy, które w różnym momencie mogą się skończyć. Niektóre kilka tygodni, niektóre kilka dni, niektóre kilka miesięcy. W strefie gazy jest teraz 1400 palestyńskich pracowników, lekarz bez granic. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji, powiedział premier Donald Tusk po nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej na Cyprze. Podkreślił, że Europa i Polska muszą być gotowe do działania. Zakończyło się dwudniowe spotkanie liderów państw europejskich wśród najważniejszych tematów oprócz bezpieczeństwa w regionie. Była sytuacja geopolityczna na świecie, konflikt na Bliskim Wschodzie, obronność i bezpieczeństwo energetyczne. Chcę obudzić tych, którzy żyją w złudzeniach, mówił premier Tusk o sytuacji w regionie.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 nie tylko państw flanki wschodniej i że nie mamy czasu. Opieram się także o wiedzę naszych sojuszników, którzy nam przekazują też różne sygnały, na temat tych zagrożeń my naprawdę chcemy uniknąć jakichś agresywnych kroków ze strony Rosji. Musimy pokazać sobie, Ameryce i Rosji, że Europa, Polska, Wschodnia Blanka jest naprawdę gotowa do obrony. W takim praktycznym wymiarze, więc będziemy nad tym pracować. Unijni przywódcy zdecydowali również o przekazaniu Ukrainie 90 miliardów euro wsparcia finansowego i zatwierdzili 20 pakiet sankcji wobec Rosji. Teraz, jak poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, chcą rozpocząć pracę nad 20 tym pierwszym pakietem sankcji. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Viktor Orban zrezygnował z mandatu parlamentarnego. Na razie pozostanie szefem swojej partii Fidesz. Orban zapowiedział w nagraniu opublikowanym na Facebooku, że skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego. Orban opublikował oświadczenie po obradach prezydium partii. Stwierdził, że mandat, który zdobył jako lider listy krajowej, należy się partii, a nie jemu. Dlatego po wielu kadencjach zasiadania w Zgromadzeniu Narodowym zrezygnował z bycia przedstawicielem Fidesu w parlamencie. Jednocześnie pozostanie szefem partii. Prezydium proponuje, abym kontynuował pracę jako przewodniczący Fidesu, a jeśli kongres obdarzy mnie zaufaniem, jestem gotowy do podjęcia tego zadania, powiedział Viktor Orban. Dodał jednocześnie, że kongres wyborczy partii odbędzie się nie pod koniec kwietnia, a w czerwcu. Wcześniej z mandatu poselskiego z Rezygnowało kilku ważnych polityków obozu przez 16 lat rządzącego Węgrami. Przede wszystkim z koalicyjnej KDNP, w tym jej szef i wicepremier Żoltrzemien. Nie wiadomo dokładnie, jakie są powody rezygnacji Orbana. On sam mówi o odbudowie prawicy na Węgrzech, ale dziennikarz śledczy Sobolczponi sugeruje, że Orban szykuje sobie ucieczkę do Stanów Zjednoczonych po wielkim zwycięstwie partii TISO w niedawnych wyborach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Suma wydarzeń. Informacje ze świata.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 Strefa zamknięta wokół czarnobylskiej elektrowni jądrowej to obecnie rezerwat przyrody. Wyjaśnia twórca portalu napromieniowani.pl Krystian Machnik, który już 126 razy odwiedził zonę wokół czarnobylskiej elektrowni. Jak mówi, nie ma tam mutantów, roślinność jest normalna. Wyjaśnił też poziom promieniowania w zamkniętej strefie nie stanowi zagrożenia dla osób przebywających tam czasowo. Teren jest skażony bardzo nierównomiernie. Tam, gdzie żyją ostatni ludzie Czarnobyla, poziom promieniowania jest tak naprawdę bardzo podobny do tego, który notujemy w Polsce. Musimy pamiętać, że minęło jednak 40 lat, więc mówiąc obrazowo, dużo się wypromieniowało z tego. Ten poziom spada z roku na rok. Są rejony, tak jak Czerwony Las, najbardziej skażone radioaktywnie miejsce na ziemi. Nie jest to miejsce, w którym możemy mieszkać, natomiast przebywać możemy. Katastrofa w Czarnobylu była największą w historii energetyki jądrowej i jedną z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Radioaktywna chmura wyemitowana z uszkodzonego reaktora rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 tysięcy osób. Niewielka część wróciła potem do zamkniętej strefy. Obecnie liczbę mieszkańców szacuje się na 30 do 50 osób. O wydarzeniach sprzed 40 lat opowiada najnowszy podcast Polskiego Radia Czarnobyl Prawdziwa Historia. To opowieść opierająca się na unikatowych nagraniach archiwalnych Polskiego Radia. Autorem podcastu jest Roman Czejarek, a można go słuchać między innymi na polskieradio.pl. Radio.pl. Suma wydarzeń, informacje ze świata. Po 16 latach Mazowsze wraca do Waszyngtonu. Słynny polski zespół pieśni i tańca wystąpi na jednej z najbardziej prestiżowych scen w Stanach Zjednoczonych, Trump Kennedy Center. To początek trasy koncertowej, która obejmie też Nowy Jork, Toronto i Chicago. O szczegółach Marek Wałkuski. Tancerze i tancerki, cała orkiestra, technicy i pracownicy obsługi. Prawie 180 osób z zespołu Mazowsze przyleciało z Polski na występy do Waszyngtonu. Dla większości jest to pierwszy występ w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy artyści są bardzo podekscytowani. Powiedziała polskiemu radiu Katarzyna Pasieczna, rzeczniczka zespołu, który za oceanem występuje pod nazwą The Magnificent Mazowsze, czyli Wspaniałe Mazowsze. Ta nazwa tutaj w Ameryce i w Kanadzie również no jest jakby obowiązującą, co nas cieszy i myślę, że... Oddaje cały sens i istotę tego, czym jest zespół mazowsze. Pasieczna powiedziała, że oglądanie Mazowsza jest szczególnym przeżyciem dla Amerykanów polskiego pochodzenia. To jest taka cząstka Polski przywieziona przez nasz zespół tutaj. Zespół Mazowsze wystąpi w Oprah House, czyli na głównej scenie Centrum Kennedy'ego. Wszystkie bilety zostały wyprzedane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. SUMĘ WYDARZEŃ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 Przed kancelarią premiera zakończył się protest osób związanych ze środowiskiem LGBT. Protest to pokłosie wydanego w ubiegłym miesiącu wyroku NSA, który nakazał dokonanie takiej transkrypcji w warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego. Rząd zadeklarował opracowanie rozporządzenia i wytycznych, ale dokumenty do tej pory nie powstały. Protestujący wyrażali sprzeciw wobec opieszałości rządu w sprawie umożliwienia transkrypcji ma małżeństw jednopłciowych i niezrealizowania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 Małżeństwa homoseksualne powinny być legalne w naszym kraju i to teraz, natychmiast. Żeby to zrobić, trzeba minimum dobrych chęci i minimum dobrej woli, a widać, że nawet tego teraz nie ma. Ponad 40 lat jesteśmy ze sobą razem w związku. Płacimy podatki, pracujemy w tym kraju i to nie może być tak, że nie mamy własnych praw. My po 41 latach wzięliśmy ślub w Wiedniu, ale to jest... Bardzo upokarzające dla ludzi, którzy są Polakami, że muszą jeździć do innych krajów przedłużnikami innych państw ślubować sobie. Sprawy dla siebie najważniejsze. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Kosić czy nie kosić trawy? Odpowiedzi na to pytanie próbują udzielić naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po trwających kilka lat badaniach opracowali internetową aplikację, która pokazuje wpływ częstotliwości koszenia na faunę i florę. Co w Trawnikach Piszczy sprawdzał Paweł Pawlica. Z badań przeprowadzonych na 70 poletkach doświadczalnych uniwersytetu wynika, że trawę warto kosić mozaikowo, czyli tylko wybrane fragmenty, a tam gdzie nie jest to konieczne, lepiej nie kosić zbyt często. Absolutnie nie mówimy o tym, żeby całkowicie nie kosić. Mówi Joanna Kaiser-Bong z Wydziału Biologii UJOTU. Różnorodność uzyskujemy właśnie takim ekstensywnym, czyli nieintensywnym koszeniem maksymalnie kilkukrotnym w roku. Naukowcy przeprowadzili też badania społeczne wśród pasjonatów. Ogrodnictwa. Koszenie to hobby, koszenie to forma spędzania wolnego czasu, koszenie to również regulacja emocji. Mówi Ewelina Milewska z Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacze z kilku wydziałów opracowali specjalną aplikację. Pozwala ona zaplanować mądre koszenie trawników. Uzupełniona została o informacje, jakie gatunki owadów i roślin będą rozwijać się w trawie w zależności od częstotliwości koszenia. Kraków Paweł Pawlica. Polskie Radio. Aplikacje znajdą Państwo na stronie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieczorną sumę wydarzeń przygotowała Ewa Lipowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia. To była suma wydarzeń. Reklama. Ależ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 Reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24. Ale ja jeszcze wrócę do koszenia trawników. Ja preferuję łąki kwietne, bo to rzeczywiście genialny pomysł i nie trzeba warczyć, warczeć tą Kosiarku. A my zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego wydania, które przygotowały Ewa Lipowicz i Agnieszka Wieczorek, zrealizowali Paweł Szymankiewicz i Jakub Białobrzewski, a ja Paweł Wojewódka dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto. Powtórka programu Zmiana klimatu.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 Yeah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 i takie grupy, które łączą się ze sobą w określonych porach dobych. One są, można powiedzieć, przez cały czas w takim stanie przymusu, tortur i takiej deprywacji. Natomiast to, co my widzimy, no to jest efekt tejże tresury. To, co dla takich ssaków bardzo inteligentnych jest też istotne, to jest utrata kontroli nad otoczeniem i nad własnym funkcjonowaniu w otoczeniu. To jest chyba w ogóle clue jakby od którego się wszystko bierze. To znaczy, takie ssaki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 i też są mało użyteczne. Natomiast y, odławia się je takimi źródłami, odławia się jeszcze y, na mięso, czyli na przykład w Kaji, w Japonii, gdzie co roku są takie krwawe, nazwijmy to widowiska, delfiny są zapędzane i zamykane w takiej właśnie zatoce, która się nazywa Taji i tam y, są zabijane, przede wszystkim te starsze osobniki są zabijane, no i w tym, powiedzmy, w tym roztworze drzwi wody y, odławiane są, zwłaszcza młodsze.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 klimat. Powtórka programu. Powtórka programu. Turbo historia. Krzysztof Grzybowski, naszym gościem jest pan Tomasz Bonek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tytułu najnowszej książki. To być może będzie zaskakujący kierunek. Egipt śladami starożytnych, królowych i ich polskich odkrywców. No i w takim razie, żeby teraz wyjaśnić to, to moje zastrzeżenie, to zacznę od takiego pytania. Dlaczego ktoś, kto do tej pory raczej kojarzył się z II wojną światową, raczej kojarzył się z historią bardziej współczesną, historią XX wieku, w dodatku w dużej mierze historią osadzoną na, na Dolnym Śląsku,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 różne skarby, a potem sprzedaje je na targach. I kiedy te zabytki zaczynają wypływać, dopiero władze zaczynają się interesować tym i dochodzić do tego, że coś w Egipcie musiało zostać przypadkowo znalezione. No ale piszesz o tym, że takie rodziny tak naprawdę funkcjonują do dziś, albo inaczej. Do dziś są żywe legendy dotyczące na przykład już prawnuków, czy pra-prawnuków tych odkrywców, którzy cały czas mają skrywać jakąś tajemną wiedzę przekazaną im przez ojców, dziadków itd. Oczywiście legend takich w Egipcie jest mnóstwo, szczególnie w tych miejscowościach, które znajdują się najbliżej tych tajemniczych stanowisk archeologicznych, ale jeszcze kilka lat temu, i to też muszę powiedzieć, wokół właśnie świątyni Hatshepsut, wokół Doliny Królów słynnej, wokół świątyni Ramzesa Wielkiego, Madinet Habu i innych miejsc Doliny Królowych, znajdowały się wioski, wioski zwykłych Egipcjan, które budowane były w prost na grobowcach. W związku z tym mieszkańcy tych wiosek ze swoich domów, ze swoich salonów można byłoby powiedzieć, wprost wchodzili do piwnic, które de facto były starożytnymi grobowcami i z tych grobowców również wyciągali skarby. Kilka lat temu rząd egipski rozprawił się z tym. Te domy, które narastały na tych grobowcach, zostały wyburzone. Mieszkańców stamtąd wysiedlono. Ale co warto podkreślić, do dzisiaj Odnaleźliśmy, tak się szacuje, mniej więcej tylko 20% staroegipskich skarbów. Reszta jest ukryta nie tyle, co pod piaskami pustyni, ale pod miastami, które przez tysiąclecia już wyrastały właśnie na starożytnych miastach. Teby, czyli dzisiejszy Luksor, to jest miasto, które funkcjonuje kilka tysięcy lat. Aleksandria... I kto wie, co pod budynkami Luksoru, czy Aleksandrii jeszcze się znajduje? No część z tych rzeczy, mówię o Aleksandrii, odnaleźli polscy holodzy i znów trochę przez przypadek na miejscu nieużytków miało powstać osiedle, wezwano Polaków, żeby szybko sprawdzili, czy przypadkiem czegoś tam nie ma no i było. I odnaleźli słynny rzymski teatr. Wspaniały, a oczywiście romantycznie szukali czego? Grobowca Aleksandra Wielkiego, albo grobowca Kleopatry. I to jest kolejna niesamowita historia, bo proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj nie odnaleziono w Egipcie żadnego królewskiego grobowca z czasów ptolemejskich, czyli z tej dynastii, która wychodzi, wywodziła się wprost od Aleksandra Wielkiego i potem od jego generała drucha ptolomeusza, który ją założył, czyli również yy, yy, przodków słynnej Kleopatry VII i te grobowce, te tajemnice dalej gdzieś w okolicach Aleksandrii się znajdują, gdzieś są do odkrycia. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tego polskiego udziału, bo pytanie, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele dziesięcioleci Polacy są już w Egipcie i to ze sprawą wspomnianego już profesora Michałowskiego i bardzo ciekawa rzecz, różnego rodzaju wątpliwości takie polskie wojenki to nie jest wcale domena współczesności, bo cytujesz wspomnienia profesora Michałowskiego, który pisał o tym, że gdy no, polska ekspedycja dokonała takiego pierwszego poważnego odkrycia, albo poważnych takich prac w Etfu. Pojawił się artykuł w Gazecie Polskiej. To była relacja z Kairu, która właśnie podkreślał udział, znaczenie, sukces polskiej ekspedycji. Natychmiast w Polsce w innych gazetach o innej opcji politycznej odezwały się głosy, które piętnowały wysłanie polskich archeologów do Egiptu w sytuacji, kiedy wiele takich miejsc wciąż czeka na swoje odkrycia w samej Polsce i tutaj na przykład wskazywano na biskupin, czyli wyprawa do Egiptu to było po prostu zwyczajne wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ach, zawiść ludzka funkcjonowała, funkcjonuje i będzie funkcjonować, będzie się miała zawsze dobrze. Ta zawiść jest oczywiście też widoczna w środowisku naukowców hmm. i tak było w przypadku... Ale przepraszam, czy rzeczywiście zawiść? No bo ten argument z biskupinem, no jest coś na rzeczy... Pewnie jest coś na rzeczy. Profesor Michałowski był można było powiedzieć troszeczkę cwaniakiem, kiedy organizował w latach 20. i 30. polskie już wykopaliska gdzieś za granicą, w basenie Morza Śródziemnego. Profesor Michałowski kierował się wyborem tej destynacji, w której będzie szukał i w której polscy naukowcy będą pracować jedną przede wszystkim zasadą, zasadą właśnie taką, skąd będzie można jeszcze przywieźć legalnie znalezione tam zabytki. Nie było to możliwe już w Grecji, nie było to możliwe w Rzymie, nie było to możliwe już nawet prawdopodobnie w Turcji, a Egipt jeszcze na to pozwalał. I tak profesor Michałowski uzasadniał to, że właśnie polscy archeolodzy będą prowadzić swoje badania w Egipcie, a nie na żadnych innych stanowiskach archeologicznych w basenie Morza Śródziemnego Jesteśmy w Egipcie, jesteśmy przy polskim udziale w odkrywaniu Egiptu, jesteśmy przy, przy tych najsłynnych mniejszych odkrywcach. Trochę umknęły nam w tym momencie kobiety, które są przecież najważniejszą częścią Twojej książki i myślę, że do kobiet już za chwilę powrócimy. Ale o Nefertiti, o Kleopatrze, o Teje porozmawiamy w drugiej części naszego spotkania. Część radiową kończymy. Reszta na podcaście Polskiego Radia. Ciąg dalszy tej Turbo historii w naszym podcaście.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 Promocja.